Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z sieci wzięte. To już praktycznie minęły dwa miesiące jak, jak nie był nagrywany odcinek. No niestety tak się złożyło, że, no, że nie mogłem nagrywać. Ale teraz mam nadzieję, że regularnie co tydzień bądź co dwa tygodnie jakiś odcinek będzie się pojawiał. Taką mam nadzieję, jak wyjdzie w praktyce zobaczę. No Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim wytrwałym, którzy którzy odwiedzali stronę, którzy napisali do mnie kilka maili i oczywiście tym, którzy, którzy w jakiś sposób komentarze tam pisali pod ostatnim odcinkiem. Jedna osoba nawet się pytała, czy to już koniec. Także wszystkich pozdrawiam, którzy, którzy chcą tego słuchać. Dla Was też ten, nagry ten odcinek nagrywam. I to mnie motywuje do tego, żeby nagrywać go. Eee, dzisiaj, dzisiaj chciałbym się zająć sprawą dosyć, dosyć ciekawą, a mianowicie walentynkami. Ktoś by pomyślał sobie idiota, tydzień przed walentynkami, ja chcę gadać teraz o walentynkach. No właśnie, no ale to też w kontekście tego walentynki. Jak to święto jest odbierane dzisiaj? W jaki sposób jest szum medialny wokół tego święta kreowany? Jak? Jak? Według mnie podchodzą sami zakochani do tego święta. Ale raczej, raczej komercjalizacja tego święta mnie będzie dzisiaj interesować. Zacznijmy od tego, Walentynki. No, ktoś, ktoś by nie wiedział, co to są Walentynki. Według Wikipedii jest to święto zakochanych obchodzone 14 lutego. Hmm, do prawdy. Nazwa walentynki pochodzi od słowa świętego Walentego, patrona zakochanych. To taki krótki wstęp. No jakby ktoś nie wiedział. Aha. Dobra. Cóż, cóż jest niepokojącego w, w, całych, w całych walentynkach, w całym tym święcie. Co do święta oczywiście nie mam żadnych zastrzeżeń. Jeżeli ktoś, ktoś obchodzi, to bardzo proszę. A jest to, wydaje mi się, dobre święto do, nie wiem, do wyznania sobie miłości, czy też do, hmm, do powiedzenia komuś, że, że, że, że się kogoś kocha, czy wyznania swojej miłości, jakiejś obcej osobie, no nie wiem. Cała sprawa jest niepokojąca według mnie z tej strony, z tej strony komercyjnej. Bo jednak całe piękno tego święta nie polega chyba na tej całej komercji. Zauważmy, że... Aha, sprawa jeszcze taka, że do dzisiejszego wydania nie będzie żadnej strony internetowej. Dlaczego? Bo, bo głównie mówię o całej sieci. sieci nie tylko, ale w sieci to, to, to nagminnie widać. Zobaczmy taki portal portal społecznościowy, nazwę go tak, żeby nie reklamować. Jeżeli wejdzie się na stronę główną, po zalogowaniu, poniżej, poniżej wiadomości mamy walentynkowe centrum prezentów. No i Już zaczyna się pierwsza komercja. No, jeżeli ktoś chce komuś wyznać miłość, no to do jasnej cholery, po co miałby to robić w sposób taki, że wysyła jakiś prezencik na, na tym portalu społecznościowym. Już chciałem podać jego nazwę przecież to jest, to jest chore znaczy chore, no jeżeli ktoś ma taką potrzebę no to proszę bardzo, pewnie dużo osób będzie miało taką potrzebę ja takiej potrzeby na przykład nie widziałbym ale pytam się po co w ogóle coś takiego o ile yy, nie wiem na święta to trochę to też jest bez sensu wysyłanie takich prezencików, no bo lepiej wysłać już tą kartkę, gdzie, gdzie to jest fizyczna, fizyczna obecność jakichś rzeczy, aniżeli Taka, taka nie wiem, nawet nie wiem jak to nazwać, bo to prezent typowy nie jest. z wirtualny jakiś, jakiś, no to wirtualny prezent to nazwijmy. Trochę dziwna sprawa. Zauważmy, że na, na jakąkolwiek stronę się wejdzie internetową. Chodzi raczej o, o portale informacyjne, bo raczej strony takie domowe, raczej takich rzeczy nie mają, nie robią. Chyba, że jest reklama jakaś nadana z góry. To wtedy faktycznie. Zauważcie, że już mniej więcej tydzień temu zaczął się boom walentynkowy. Przynajmniej ja go, ja, go, ja go widziałem, dostrzegłem. Pamiętam, jak jeszcze byłem w zeszłym tygodniu w piątek na egzaminie. Dostałem jakąś tam gazetę Metro, to z tych, tych gazet takich. I patrzę, otwieram pierwszą stronę coś o walentynkach. No mówię, powariowali. Przecież są dwa tygodnie do walentynek, a oni już piszą o, o walentynkach. No gdzie to jest jakakolwiek logika? Tutaj się już nasuwa ten sam problem ze świętami na przykład Bożego Narodzenia. Rozpoczynają, roz, rozpoczyna się święto zmarłych 1 listopada, a 2, 3 listopada ja już widzę jakieś... Yy, Jakieś dziwne ozdoby świąteczne, tudzież bombki i łańcuchy, takiego typu pierdły, No, no ludzie, no, trochę. To jest ponad prawie że dwa miesiące do, do, do, do Świąt Bożego Narodzenia, ale to, abstrahując od tego, to jest po prostu dla mnie dziwne i, i o tym chcę właśnie dzisiaj mówić. Znaczy, już mówię nawet. <śmiech> Zauważcie, znowu na przykład witryny sklepowe. Dwa tygodnie wcześniej tak samo, znaczy może przesadzam, w tym tygodniu tak naprawdę to się zaczęło na dobre. Wszystkie witryny były już przystrojone w różne serduszka, w kartki i tak dalej. Pytam się czy to nie można zrobić później? Nie wiem, do tego święta jest kupę czasu, nie wiem. Czy chłopak nie zdąży kupić kartki, nie wiem, dwa dni przed 12 lutego? Musi to być, nie wiem, 5 lutego czy też 1 lutego kupione? No trochę bezsensowna sytuacja. Szczerze powiedziawszy, jednokrotnie kupując jaki, jakikolwiek prezent robiłem to góra właśnie dwa dni, dwa dni przed. Nie było to jakoś dwa tygodnie czy, czy, czy jeszcze dłużej. Wydaje mi się, że ewentualnie może to mieć jakiś, jakiś charakter takiego przypomnienia, że, że jest takie święto, że, że warto coś kupić swojej kochanej osobie i w podświadomości zrób to, bo, bo inni też kupią. Być może na, na takiej zasadzie. Komercja też jest oczywiście nie tylko na prezencikach drobnych i kartkach, tych, tych tam z serduszkami, i tak Krocie zarabiają oczywiście kwieciarnie. Kwieciarnie to jest <śmiech> ciekawa instytucja we wszystkie, we wszystkie święta. Tym bardziej w walentynki, gdzie, gdzie kupuje się dużo i drogo. Tak naprawdę szczerze powiedziawszy, po co to wszystko? Czy nie można po prostu tej osobie, której chcemy sprawić przyjemność w ten dzień, powiedzieć tak szczerze, zupełnie szczerze, co tak naprawdę czujemy? Czy muszą to być jakieś prezenty, jakieś... Nie wiem, maskotki powiedzmy, czy też, no, maskotki to może dla, dla młodszych par, <gry> dla starszych troszkę co innego może, no ale jakieś drobne prezenty, czy też kartki, czy kwiaty. Owszem, kwiaty można kupić, ale czy nie warto kupować tych kwiatów częściej bez okazji? Czy obdarowana osoba, nie, nie, znaczy tu w tym kontekście kobieta nie będzie częściej się cieszyć z tego, że dostanie bez żadnego powodu kwiata, czy, a, nie, a nie właśnie w ten dzień? No wydaje mi się, że, że nie musi być konkretna okazja, żeby właśnie kupić na przykład tego kwiata. A robimy to częściej właśnie w takie święta. No fakt, to może być jakiś motor napędowy, jak już wspominałem, do tego wszystkiego. Ale wydaje mi się, że, że taka szczera rozmowa, szczera rozmowa, czy też na przykład zrobić, na przykład przyjść do domu, zrobić kolację piękną, wspaniała rzecz, prawda? Cieszy, z pewnością. Nie musi być to jakiś drogi prezent, nie musi być to um, nie, jakiś kwiatek, nie musi być to um, kartka, a, a, a może, może być bardzo przyjemna forma, prawda? Więc bardzo, więc bardzo mnie zastanawiała już od dłuższego czasu cała komercja tego święta. Bo z jednej strony święto, no przyjemne, piękne, nadające jakiś sens, powiedzmy, czy też przypominające o. O potrzebie miłości, a z drugiej strony wszechotaczająca ta komercja, która, wydaje mi się, w jakiś sposób psuje to święto. Psuje, no nie tylko, nie tylko oczywiście w sposób taki, jaki może zepsuć przez wizualizację tego, no ale jakiś taki aspekt duchowy tego święta, wydaje mi się, jest trochę, trochę zaniedbany. No bo kupi się tam właśnie tą kartkę kwiata, da się hahaha ha, ha, i po sprawie bez żadnych głębszych odczuć. Tak też można, owszem, ale po co jeżeli można zrobić to inaczej. Hmm. Oczywiście ta komercja, która mnie dziwi to właśnie jak już mówiłem nie jest tylko na zewnątrz, ale przede wszystkim w internecie. Wszystkie strony, portale, nie tylko społecznościowe, informacyjne, które które zamieszczają reklamy i tych reklam jest naprawdę sporo, masa i o tym naprawdę się nie da zapomnieć, o tym święcie. Nie pozwalacie nam o tym zapomnieć, drodzy autorzy, autorzy stron. Tak więc wszystkim zakochanym życzę życzę szczęścia, w miłości. No i cóż jeszcze? I zapraszam was na mój podcast. Może, może macie inne zdanie na temat całej komercjalizacji tego święta. Może ja mam jakieś wypaczone zdanie. Ale zapraszam, zapraszam wszystkich. Zapraszam do komentowania i zapraszam do słuchania i odwiedzania strony, bo myślę, że teraz odcinki będą pojawiać się systematycznie. Pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.